was wir gesehen und gehört haben, hinweisen i das mit Johannes verbinden. Petrus und Johannes sind ja hier sobą i Jana. und sie haben es nicht nur als junge Gläubige, wenn ich das einmal vergleichen darf, gesagt, i oni to nie powiedzieli tylko jako młodzi wierzący, jeśli tak można to wyrazić. Sondern Johannes schreibt als alter Apostel in ersten brief, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. Und so wollen wir uns ermuntern dabei zu bleiben. Bo Jan, już będąc bardzo um, starym apostołem, pisał w swoim liście to, co słyszeliśmy i widzieliśmy. Więc chcieliśmy się zachęcać, pozostać przy tym, co słyszeliśmy i widzieliśmy.